Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki, Piotr Balasz zapraszam. Czescy kierowcy oblegają polskie stacje paliw na południu kraju, a niemieccy na zachodzie. To efekt regulowanych cen w naszym kraju, które stały się najniższe w całej Unii Europejskiej. Z kierowcami tankującymi w słubicach przy granicy rozmawiał reporter polskiego radia Maciej Szefer. 2,35 euro eurocentów około 50 ponad centów różnicy na litrze. To jest diametralna różnica to jest 2 złote. A jak my taki zjazd do Polski z powrotem, to mamy w granicach 2,5 tysiąca kilometrów. Można to zaoszczędzić. Matematyka. Nawet nie trzeba dzieszyć. Polski rząd zapewnia, że paliwa nie zabraknie, ale też obserwuje sytuację i jak mówił w radiowej jedynce minister energii Miłosz Motyka, nie wyklucza reakcji i ograniczeń, gdyby okazało się to konieczne. Ograniczenie w limitach tankowania lub ograniczenie w limitach tankowania do kanistrów. W ogóle ograniczenie tankowania do kanistrów albo stosowanie innej ceny. Choć jest to jeden z mechanizmów, który może, może być brany pod uwagę na Słowacji zastosowany akurat. Decyzja w tej sprawie mogłaby zapaść po Wielkanocy. Podobnie w najbliższych dniach, zdaniem ministra Motyki, miałaby zapaść decyzja w sprawie wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Jego wprowadzeniach są też inne kraje. Stąd wniosek do Komisji Europejskiej od pięciu ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. Niemiecki minister finansów Lars Klingbeil oraz jego odpowiednicy z Austrii, Hiszpanii, Portugalii i Włoch argumentują, że ci, którzy czerpią korzyści ze skutków wojny, muszą przyczynić się do złagodzenia obciążeń dla ogółu społeczeństwa. Zdaniem szefów resortów finansów, wprowadzenie specjalnego podatku od nadmiernych zysków firm energetycznych byłoby sygnałem, że Unia Europejska jest zjednoczona i działa wspólnie. Ministrowie odwołują się do tzw. podatku solidarnościowego wprowadzonego podczas kryzysu energetycznego w 2022 roku, celem działania po Współczalowej agresji Rosji na Ukrainę też było przechwycenie nadmiernych zysków z sektora paliw kopalnych. Sygnatariusze Pisma skierowanego do unijnego komisarza do spraw klimatu Wopke Hekstry uważają, że proponowany przez nich podatek umożliwiłby sfinansowanie tymczasowych środków pomocowych dla konsumentów. Mogłoby to też wyhamować rosnącą inflację bez dalszego obciążania finansów publicznych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. We Włoszech pojawiły się natomiast pierwsze ograniczenia dotyczące paliwa lotniczego. Limity w dostępie do niego wprowadzone zostały na lotniskach w Bolonii, Mediolanie, Trewizo i Wenecji. Ograniczenia mają obowiązywać do 9 kwietnia. Szwedzkie władze wypuszczają tankowiec zatrzymany w związku z podejrzeniem o przynależność do rosyjskiej floty cieni. Flora 1 dostała zgodę na odpłynięcie. Jednostka wraz z załogą zostały zatrzymane na Bałtyku w pobliżu Istat. Ostatecznie nie znaleziono dowodów pozwalających wszcząć postępowanie karne w związku z zanieczyszczeniem Morza Ropą. A niejasny status Bandery potwierdził ostatecznie władze Kamerunu. Wcześniej Flora 1 kilkukrotnie zmieniała i nazwę i banderę. Stąd wątpliwości szwedzkiej straży przybrzeżnej.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 W tysiącach kościołów, ale nie tylko w świątyniach. Polacy zgodnie z tradycją wybrali się na święcenie pokarmów. Tłumy zebrały się z tej okazji w sercu Krakowa, gdzie był nowy metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Jeśli w Krakowie, to tylko na rynku głównym, mówili wierni. Myślę, że możliwość poczucia takiej wspólnoty i wspólnego spotkania się z wszystkimi mieszkańcami Krakowa. No i taka okazja do wspólnego złożenia sobie świątecznych życzeń. Ja 45 lat temu wyjechałam do Gdańska, a jestem krakowianką i lubię tu przy chodzić na rynek, gdzie czuję się dobrze. Od 1999 roku zaczęłam, zaczęłam chodzić jak z moim synem, jak był jeszcze dzieckiem. Ale nie brakuje też takich, którzy wolą święta w wersji wyjazdowej, dlatego w hotelach i pensjonatach nad morzem niemal komplet rezerwacji. Zamknąć dom i wyjechać. Ale dalej robimy co trzeba, czyli <grymne> idziemy do, ko do kościoła z koszyczkiem, wspólne śniadanie, wspólne obiady. Wszystko z przyjemnością i z zabawą będziemy robić. Nic na siłę. Czego się nie robi, jak się jedzie na święta nad morze? Nic trzeba odpoczywać, pracować. właśnie. <grymne> franie, franie, franie sprzątać. jedzenie szykować. Tak, gotować. Nie trzeba, nie, tylko odpoczywać. Korzystać z pięknego dnia. Usłyszała od turystów w Świnoujściu reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska.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 Na północnym wschodzie Polski może to być mroźna noc i mroźny poranek do minus 2, minus 3 stopni. A później bardzo ciepła niedziela, 12 stopni nad morzem, 17-18 w centrum, 20 nawet 21 na południu i na południowym zachodzie. Od zachodu jednak będą pojawiały się chmury, które przyniosą lokalny opad deszczu, miejscami także burze. Polskie Radio Autopromocja Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera, rozmowa prawdziwa.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dobry wieczór. Ta szczególna noc, a jak mówi Kościół, święta noc to czas zmartwychwstawania. O tym także dzisiaj rozmawiamy w programie pierwszym Polskiego Radia, gdy już jesteśmy po Wigilii Paschalnej, a przed porankiem zmartwychwstania. Czas Wielkanocy to czas świętowania olbrzymiej części globu, to święto całego chrześcijaństwa, proklamowanie i opowiadanie o tym, co może zmienić z martwych stanie Chrystusa. A nie jest to tylko jakaś historia sprzed dwóch tysięcy lat, a rzeczywistość, która dla wielu jest faktycznie przemieniająca. I także o tym chcielibyśmy w tej części naszego radiowego spotkania porozmawiać z naszymi gośćmi. Jak tą nadzieję i to światło wydobywać i przenosić, odnajdywać i rozpalać, w codzienności serdecznie zapraszam na tę część naszej nocy zmartwychwstawania w programie pierwszym polskiego radia? Polskie radio. Jedynka. Czym jest chrześcijańska nadzieja? I czym różni się od zwykłego optymizmu czy pocieszenia na trudny czas? W świecie, w którym tak wiele rzeczy budzi niepokój i niepewność, pytanie o nadzieję staje się jednym z najważniejszych pytań o sens życia. Chrześcijaństwo mówi o niej jako o czymś więcej niż o emocji, jako rzeczywistości zakorzenionej w wydarzeniu zmartwychwstania. To potrafi przemienić sposób patrzenia na cierpienie, na stratę i na przyszłość. Jak te nadzieje opisuje Biblia? Jak działa ona w ludzkiej psychice? Czy naprawdę może być siłą, która podtrzymuje człowieka nawet w najciemniejszych momentach? I jak odróżnić prawdziwą nadzieję od złudzeń, które tylko na chwilę przynoszą ulgę? O różnych obliczach chrześcijańskiej nadziei, tej zapisanej w Piśmie Świętym i tej przeżywanej w codzienności, Sylwia Słukowska rozmawiała z Jolantą Kramasz, psycholog, prezes fundacji Wis Major i księdzem Andrzejem Banaszkiem, biblistą. Święta Wielkanocne to święta nadziei. I o nadziei rozmawiałam z Jolantą Kramasz, psycholog, prezes fundacji Wis Major i księdzem Andrzejem Banaszkiem, biblistą. Czy nadzieja jest ważna w życiu człowieka? Nadzieja w psychologii jest często traktowana jak duchowość, czyli dążenie do celów, do wartości, do uzyskania sensu życia. W wielu ludziach jest taka siła, która pcha ich w stronę życia i wtedy, kiedy na przykład coś się w nich niszczy, jeżeli dajmy na to, się uzależniają albo tracą w bardzo dużym stopniu zdrowie, to ta siła działa. Jest taką szansą, ale jeżeli człowiek przekroczy jakieś swoje granice czy tej siły w, w konkretnym momencie nie zauważy, to myślę, że może pójść w kierunku takiego rozpadu, w kierunku destrukcji po chrześcijańsku, moglibyśmy to nazwać, że człowiek idzie w stronę śmierci duchowej. Do życia jest potrzebna nadzieja i ta nadzieja nam jest potrzebna w ogóle od pierwszych dni. Od pierwszych dni wierzymy, że ktoś się nami będzie opiekował, że nami się będzie opiekowała matka. Kiedyś były przeprowadzane takie doświadczenia, że niemowlęta odsuwano od osób dorosłych, że nikt do nich nie mówił i te dzieci umierały. Bez nadziei to chyba nie ma życia w ogóle. No to widać chyba w, szczególnie w konfesjonale. Ludzie, którzy nie mogą uwierzyć nadziei, którzy są pochłonięci tak bardzo mocno swoją winą albo tak zatwardzali w swoim grzechu, no to nie przychodzą do tego źródła miłości, i źródła nadziei jednocześnie. Natomiast ludzie, którzy pozwolą się ogarnąć nadziei, pozwolą, aby to ziarno nadziei w nich wzrosło, są szczęśliwi. Bo pomimo swoich słabości widzą, że Pan Bóg nie przestał ich kochać, że Pan Bóg jest tym, który wyprowadza z niewoli grzechu, przemienia to życie. I to życie staje się radosne. Radość jest, można by powiedzieć, takim sztandarem chrześcijan. Chrześcijanin, który nie ma nadziei jest smutny, ale on niestety również antyświadectwem. Dlaczego ludzie ulegają pokusie, żeby pokładać nadzieję w rzeczach materialnych bądź w jakichkolwiek innych wartościach? No to jest taka złuda, która może ogarnąć każdego człowieka. Taką tendencją naturalną po grzechu pierworodnym jest pokładanie nadziei w rzeczach, w drugim człowieku. Niektórzy z nas znajdują nadzieję w alkoholu, w lekach, w pieniądzach. Przez długi czas mogą myśleć, że to daje korzystanie z życia, lepsze poznanie tego życia, że daje głębie. Niektórzy nawet malowali pod wpływem narkotyków, żeby było ciekawiej. Ale Ewangelia mówi, że to jest budowanie domu na piasku, że przyjdzie wiatr i że zdmuchnie ten dom. I rzeczywiście, jak patrzymy na życie niektórych osób, o których mówiło się, że się samorealizowały, to często widzimy, że skończyły na przykład samobójstwem, że w ich życiu było sporo takiego różnego rodzaju nieszczęść, że jednak takie pełne, bardzo pełne korzystanie z życia nie zawsze wiodło ich ku życiu. Ale właśnie chodzi o to, żebyśmy ten dom naszego życia budowali na skalę, żebyśmy opierali się o to, co w naszym życiu jest trwałe i o to, co prowadzi do zdrowia fizycznego, duchowego, żebyśmy ustalili sobie taką hierarchię wartości, co dla nas jest najważniejsze. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli Bóg jest na właściwym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu, a Bóg jest pewny. Jeżeli opieram się o Pana Boga, to wszystko, co dzieje się w życiu jest mniej ważne. To znaczy ja chcę robić dobro, ja chcę działać w sposób skuteczny, ale jakkolwiek będzie, to będzie dobrze, jeżeli przetrwam z Bogiem. I moja nadzieja nie może zawieść, bo nie opiera się na tym, co jest takie bardzo zależne od różnych sytuacji, co jest uwarunkowane, co jest tymczasowe. Do księdza jako pasterza przychodzą ludzie, którzy chcą odnaleźć nadzieję. Jak takim osobom można pomóc? No zasiać nadzieję w ich sercu, bo to jest właściwie równoznaczne, że przyprowadzenie ich do Boga. Czym jest nadzieja dla takich ludzi? No to można by się tutaj posłużyć takim akademickim przykładem, tylko że muszę się zastrzeć i przeprosić, że on jest bardzo brutalny, ale pozwoli nam zrozumieć lepiej że bez tej nadziei żyć nie można. Otóż zrobiono kiedyś takie doświadczenia, taki eksperyment trochę brutalny. Wrzucono do naczyń dwa szczury, które pływały i badano jak długo utrzymają się na powierzchni. Po zmęczeniu one właściwie już prawie tonęły i w tym momencie jednemu z tych zwierząt podano taką deseczkę. Na chwilę on wyszedł, poczuł się bezpieczny i zrzucono go do, do wody. Ten szczur oczywiście później wraca do tego miejsca, gdzie ta deseczka była. Chociaż tej deseczki nikt mu jej już więcej nie dał. Ten pierwszy szczur, któremu tej deseczki nie dano, więc nie miał tej nadziei, po 15 minutach utonął. A tamten jeszcze ponad 15 godzin pływał. Czyli nadzieja daje coś takiego, taką siłę wewnętrzną, że choć takie same trudności, gdybyśmy przeżywali bez nadziei, one załamują i doprowadzają do rozpaczy w bardzo szybkim tempie. Natomiast człowiek, który ma w sobie nadzieję, jest w stanie stokroć więcej wytrzymać ludzie słuchają o naszej nadziei, o tym, że my w czymś pokładamy nadzieję, jest taki moment, kiedy oni się zaczynają wahać, kiedy oni mają poczucie winy, kiedy oni coś chcą w swoim życiu zmienić i jeżeli wtedy trafią na ludzi z nadzieją, jeżeli wtedy znajdą alkoholicy albo uzależnieni grupę osób z podobnymi problemami, to wzrasta w nich nadzieja, wzrasta nadzieja na leczenie, na zaleczenie choroby, Wzrasta nadzieja na dobre życie. Akurat jeżeli chodzi o uzależnienia, to tam też nadzieja opiera się o siłę większą, czyli o Boga, jakkolwiek go pojmujemy. To znaczy ludzie uznają, że sami z alkoholem, z narkotykami, z tym co ich uzależnia nie mogą walczyć. Z tym od czego się uzależnili nie mogą walczyć ale mogą położyć nadzieję w czymś, co jest większe od nich, w jakiejś grupie, czymś, co jest poza nimi. Jeżeli taką nadzieję w sobie wzbudzą, to właśnie jest dla nich szansa na życie, na dobre życie, na rozwój, na zdrowie. Realizacja naszych różnych zadań w życiu to jest suma temperamentu, zdolności, naszych doświadczeń, też nadziei, ale nie jedynie nadziei. Znam ludzi, którzy mają nadzieję, ale którzy wiedzą o swoich ograniczeniach. Ta nadzieja pozwala im żyć w zadowoleniu, w poczuciu takiego spełnienia, spełnienia w Panu Bogu. O nadziei mówili Jolanta Kramasz, psycholog i prezes Fundacji Wismajor, i ksiądz Andrzej Banaszek, biblista. Pierwszy Polskiego Radia. Czas Wielkanocy to okazja, by porozmawiać o radości, ale i o przemianie. Pytanie, jak wygląda proces nawrócenia, przejścia, które widać w Wielkanocy, od mroku do światła. I o tym, mam nadzieję, pomoże nam więcej dowiedzieć się ksiądz Arkadiusz Paśnik, duszpasterz, kolekcjonista, ale także autor książek, także psychoterapeuta. Dzień dobry, szczęście Boże. Szczęść Boże, witam Pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Czy Wielkanoc to jest taki naturalny czas, kiedy spoglądamy na powrót do życia? Szczególny, ale na powrót do życia czas jest zawsze dobry, każdy czas. Może wyjdę tak nietypowo od tego, żeby nie mordować w sobie też mroku. Co do mordowania światła to my jakby jesteśmy zgodni, ale co do mordowania mroku w sobie nie bardzo. Przez 30 lat kapłańskiej służby zobaczyłem, że wszyscy ludzie, których spotkałem są podwójni. Są mieszaniną dobra i zła, światła i mroku. Czasami czegoś jest w nas więcej. I prochu nie wymyślam ani Ameryki, nie odkrywam tym odkryciem, ale co to mi mówi? To mówi, że ta podwójność jest też drogą, drogą dokąd do tego, który jest pojedynczy, do tego, który jest y, miłością. I może Pana zaskoczę albo radiosłuchacze, ale nie jestem zwolennikiem mordowania w sobie uczuć y, czy doświadczeń, czy doznań y, y, ciemnych, mrocznych. One też nam coś o nas mówią. I nawrócenie zaczyna się od pewnej diagnozy, że nie można się nawrócić, bo święta przyszły. One są dobrym momentem, Mogą coś uruchomić, mogą nastąpić jakieś poważniejsze spotkanie, jakieś rozmowy. Ale kiedy dobrze zdiagnozujemy w sobie to, czego chcemy się pozbyć i to, co chcemy rozwinąć w sobie, to wtedy mamy ten potencjał, do tego, żeby, żeby także minimalizować mrok, a powiększać w nas światło. Żeby się nie okazało, że my mordujemy samych siebie poprzez źle zdiagnozowane, nawrócenie. My tego mroku pewnie tak zupełnie unicestwić nie możemy, też ze względu na to, o czym ksiądz mówi, bo to jest jakiś element nas. Pewnie bardziej chodzi o jego przemianę, żeby w to, co ciemne, żeby no, nie da się tego zabić, zniszczyć. Chodzi o to, żeby pewnie wpuścić w to więcej światła, żeby to światło mogło ten mrok nam rozjaśnić, żebyśmy pewnie byli bardziej świadomi tego, co może być jakimś elementem ciemności, jakimś elementem zła, żeby tak jak w Wielkanoc przecież Chrystus był złożony do grobu, czekał tam, to był ten czas ciszy, refleksji, zadumy, zatrzymania, ale dopiero wtedy, gdy wpadło światło, to się przemieniło. Tak, tylko że to nic nie dzieje się jakby z automatu, ani magicznie że czasami mam, do, doświadczam takiego, m, takich spotkań ludzi, którzy mówią, zabiorę Ci ten mrok, y, y, wypełnię go światłem, będzie dobrze. A potem mamy jakby ten powrót do tego mroku, do tej rany. Może inaczej to przedstawię, że, y, y, że ten mrok, będąc drogą, jest też zadaniem. No nie chcę powiedzieć łaską, no bo coś, co jest negatywnego, no trudno to nazwać łaską. Ale jest to pewna nasza właściwość, którą my musimy zaakceptować w sobie. Że, że tacy właśnie jesteśmy. To tak jak człowiek, który został zraniony nie wiem, w dzieciństwie i mm, przez lata, nie wiem, rodzic uzależniony, krzywdził. Swoje dziecko, i, i nagle ktoś staje i po latach i mówi: Dziecko, przepraszam, a ktoś nie jest jeszcze gotowy na, na przyjęcie tych przeprosin I no, wpuszcza to światło, ale ono nie wlewa się tak z automatu w nas. Trzeba zaakceptować ranę, pobyć z tą raną. Jestem ogromnym zwolennikiem, służąc ludziom, także w terapii, żeby spróbowali pocałować ten mrok. Tak, taki jestem. Jestem skłonny do złego. I kiedy wchodzimy do pustego grobu, to wchodzimy także z tym mrokiem i on, on jakby nie trzmycha. Myślę, że dopiero moment śmierci jest definitywnym rozstaniem się z mrokiem, ale żeby, żebyśmy wiedzieli, dokąd my idziemy, że idąc do, do pustego grobu właśnie idziemy do tej finalnej rzeczywistości, bo możemy, się, możemy poczuć się rozczarowani, że ktoś nas uwiódł mówiąc o tym, że nam odbierze jakąś słabość, jakąś skłonność, że nas nareperuje. tak? Nie nareperuje. My się nie zmieniamy, my, my niesiemy tą ranę. I muszę powiedzieć, chociaż to dziwnie może zabrzmi, że służąc ludziom 30 lat nie spotkałem człowieka, który został uzdrowiony. Zrozumiałem, że to, to nie jest właściwy kierunek, że właściwym kierunkiem jest to, żeby nauczyć człowieka żyć z raną, żeby z tej rany nie płynęła tylko gorycz, ale żeby też płynęła słodycz, żeby to było naszym profitem. I, i to uwalnia człowieka. Bo, bo to urealnia, pokazuje prawdę o nas, że jednak nie po to zostaliśmy zranieni, żeby, żeby to z nas wyrzucić, tylko żeby nauczyć się z tym żyć i żeby to przekuć na jakieś dobro. I myślę, że po to są święta. I jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, to bym dopowiedział, jak to zrobić. Bo ludzie traktują post, czasami tak bywa, że traktujemy post jako odmawianie sobie czegoś, sobie czegoś narzucanie, jakby zapytać taką, zrobić sądę na mieście, to można by było być zaskoczonym, jak ludzie rozumieją post. Post nie jest po to, aby sobie czegoś odmawiać i dodawać. Post jest po to, żeby złapać pewną harmonię między tym mrokiem a tym światłem. Dlatego sobie czegoś odmawiamy, żeby złapać tę harmonię, czyli równowaga. Po co nam ta równowaga? Bo kiedy złapiemy tę równowagę, to stajemy się zdolni do miłości. Człowiek ogarnięty mrokiem nie jest zdolny do miłości i, i kiedy złapiemy tą harmonię, żeby kochać, bo, bo to jest istotą chrześcijaństwa, to wtedy jesteśmy w stanie, kiedy kochamy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, który jest miłością, jesteśmy w stanie nieść naszą kondycję. Wielkanoc stwarza okazję, stwarza szansę, żeby odkryć to, o czym ksiądz mówi, żeby właśnie poszukać sensu, żeby zatrzymać się. I w związku z takim spojrzeniem, to pewnie każe nam nieco przytrzymać się nadziei, bo przecież taka jest też historia zmartwychwstania, historia zbawienia, że tej nadziei, choćby uczniowie Chrystusa, musieli się przytrzymać Pomimo beznadziei, pomimo pozornego takiego braku nadziei i mimo wszystko na końcu jest ta radość zmartwychwstania, jest to powrócenie do życia, jest to co daje światło, ale i moc na każdy kolejny dzień. Dokładnie. Zmartwychwstał Pan, wszyscy się ucieszyli, wlała się w ich serca szczególna nadzieja, a z nadzieją siła, no bo jeżeli zobaczyli zmartwychwstałego, no to oni już wiedzieli, że, wiedzieli jaki jest finał tej drogi. I to, to wszystko jakby się usensowniło to, że teraz tego nie rozumiecie, ale jak zmartwychwstany, to to pojmiecie. I, I im się jakby to wszystko, te puzzle się złożyły w jedno piękne oblicze Chrystusa. I oni złapali wiatr w żagle, głęboki oddech który był taką też no, tarczą obronną w tym sprzeciwie do, do, do, do zła tego świata i szli. Ale no, no, załóżmy, że Jezus wstąpił do nieba i co dalej? No i Co ten Piotr ma robić teraz? To, tak się kręcić, Tak, no, będzie głosił to Ewangelię, no dobrze, będzie głosił. No, wracamy to do, do swoich zajęć, robimy, jestem mężem, ojcem, i, i jestem mężczyzną, jestem rybakiem, no wracam do tego, ale już zupełnie inny, że bycie mężem, ojcem, y, y, bycie mężczyzną to jest pewna droga do, do czego? Do, do tego, żeby zmartwychwstać do życia wiecznego. I po to to wszystko jest. Żebyśmy my yy, dzisiaj wiedzieli, dokąd zmierzamy. I to zaproszenie, żeby to odkrywać właśnie może punktem wyjścia, punktem startu będą przeżywane święta Wielkiej Nocy. Zapraszamy także do takiego spojrzenia na ten czas. Bardzo dziękuję za podpowiedzi, które zostawiał nam ksiądz Arkadiusz Paśnik, też rekolekcjonista, ale także psychoterapeuta. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Życzę dobrych, spokojnych, pełnych zapatrzenia się w sens, jakim jest miłość, no i, i jakim jest Bóg Świąt. Bardzo dziękuję. Polskie Radio Jedynka gdy przeżywamy noc zmartwychwstania, nadzieja musi powracać, także w naszych rozmowach. Co zrobić wtedy, kiedy nadzieja słabnie albo zupełnie gaśnie? Kiedy człowiek doświadcza zmęczenia, rozczarowania, straty i zaczyna mieć poczucie, że trudno już uwierzyć w zmianę. Pytanie o to, jak odzyskać nadzieję, nie jest dziś teoretyczne. Dotyka bardzo konkretnych historii i codziennych zmagań wielu osób. Chrześcijaństwo nie obiecuje łatwych odpowiedzi ani szybkich rozwiązań, ale pokazuje drogę, na której nadzieja może się odrodzić. Czasami powoli, krok po kroku. A jak wygląda ten proces? Co pomaga człowiekowi wracać do życia po doświadczeniu kryzysu? I co to znaczy naprawdę żyć nadzieją, a nie tylko o niej mówić? Z Elżbietą Łozińską, doradcą psychologiczno-pedagogicznym, terapeutą i kulturoznawcą, rozmawiała Sylwia Słukowska. Jeśli słyszysz słowo nadzieja, to jakie myśli się u Ciebie pojawiają? Nadziei maleńka orkiestra pod batutą serca gra. To jest moje pierwsze skojarzenie z tekstu piosenki, była to o I myślę, że to bardzo dobrze streszcza to, w jaki sposób warto myśleć o nadziei. Że łatwo mieć czasami ogromne nadzieje, wielkie nadzieje. Natomiast najtrudniej jest pielęgnować tą sytuację, kiedy można by powiedzieć, tak jak właśnie w tekście była ta u Kudzawy, ta nadzieja jest maleńką orkiestrą. Czyli można by powiedzieć, to są te momenty w naszym życiu, kiedy tli się nadzieja. Albo mamy już takie wrażenie, że tracimy nadzieję. Więc w tym momencie pojawia mi się ten obraz, że ta moja nadzieja jest taką maleńką orkiestrą, ale co może sprawić, że ta orkiestra zacznie grać, to jest ta batuta mojego serca. Czyli trochę tak jak mamy te trzy siostry, trzy prawdy, wiara, nadzieja i miłość, z czego największa jest miłość. I ta batuta serca, czyli serce, które również nam symbolizuje um, miłość, to jest coś, co może pokierować tą naszą nadzieją, ją uruchomić. To jest takie trudne, bo czasami bywa tak, że tracąc nadzieję, mamy też takie poczucie, że to nie ma sensu, właśnie nikt nas nie kocha. Moja miłość wobec innych też gdzieś się pogubiła, stąd trudno mieć tą nadzieję. Natomiast kiedy chcielibyśmy tą nadzieję w swoim sercu obudzić, to musimy sobie zadać też takie pierwsze przede wszystkim pytanie, czy kochamy siebie samych. I to jest ten pierwszy impuls do tego, że jeśli pomyślimy sobie o tym, że to ważne, że po prostu my jesteśmy, że od nas się coś może zacząć, że to my możemy być tym dyrygentem, który da impuls do tego, żeby ta orkiestra nadziei zaczęła grać, czy to w moim sercu, czy właśnie w sercu kogoś innego. I to może być bardzo ciekawa rzecz, którą... Z doświadczenia terapeuty parę razy słyszałam, kiedy ktoś właśnie mówił, że ale już tracę nadzieję, ja już mam dosyć, boję się, co będzie następnego dnia. I wtedy zadawałam pytanie, okej, okay, ale pomyśl sobie, gdyby ktoś teraz do ciebie podszedł i powiedział, wiesz co, tracę nadzieję, co byś mu powiedziała, co byś mu powiedział. I wtedy się okazuje, że ta osoba no, znajduje jakieś chociaż jedno zdanie, jedno słowo, i wtedy mogę powiedzieć, to powiedz to sobie samemu, bo czasami łatwiej jest nam pomóc czy zareagować wobec innych niż wobec nas samych. Wielka Noc to doskonały moment, żeby rozmawiać właśnie o nadziei. Cała symbolika Świąt Wielkiej Nocy jest otoczona symbolami związanymi z nadzieją, sama kolorystyka i zieleni i symbol jajka, który jest symbolem życia i nadziei na to, że powstanie to nowe życie, to jest też taki moment, myślę, że to też jest błogosłowieństwo w naszej szerokości geograficznej, że jest to też czas wiosenny i to są też takie momenty, w których dobrze byłoby, żebyśmy się umieli tego chwycić to w ogóle zauważyć. Dla mnie takim obrazem też sprzed wielu, wielu lat, jeszcze jako bardzo młoda osoba, jak czytałam wspomnienia osób zesłanych do Kazachstanu, że te wspomnienia były nazwane w ogóle kwiaty na stepie i osoby, które przeżywały syłkę, a potrafiły później w swoim pamiętniku, dzienniku opisywać, jaką radością było to, kiedy po tej srogiej zimie pojawiała się wiosna. Możemy by powiedzieć, no jak, tak? Zesłanie, no katoczniczy czas, bardzo trudny, no i gdzie to w ogóle miejsce na zachwycanie się wiosną i na to, żeby, nie wiem, pójść na step i, i szukać kwiatów i zrobić z nich bukiet. A jednak się okazuje, że właśnie to złapanie się tej nadziei, zauważenie w ogóle tego nowego życia i tej wiosny pomagało bardzo wielu osobom przetrwać i dożyć też tego, że dołączali później do Armii Andersa i z nią mogli wrócić czy to do naszego kraju, czy na emigrację. Czy jest jakaś różnica w patrzeniu na nadzieję? Czy inaczej postrzegają nadzieję, inaczej myślą o nadziei osoby starsze, które już przeżyły ileś lat swojego życia, mają ileś doświadczeń na koncie takich życiowych, a no właśnie, czy inaczej na przykład na nadzieję patrzą ludzie młodzi, czy jest jakaś różnica w postrzeganiu. Różnica w postrzeganiu nadziei bierze się przede wszystkim z naszych przekazów, z tego co też słyszeliśmy na temat nadziei. W starszym pokoleniu można by powiedzieć równolegle pracują z jednej strony przekaz polegający na tym, że właśnie nadzieje umierają z ostatnia że warto trzymać się nadziei. Stare już też takie powiedzenie, które już praktycznie wychodzi z naszego słownictwa. Bardziej właśnie osoby starszego pokolenia są w stanie tak powiedzieć, że ktoś jest przy nadziei, czyli właśnie osoba jest w ciąży. Więc tak, z jednej strony było to pielęgnowane, ale też bardzo stare jest powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich. I w starszym pokoleniu, można by powiedzieć, ścierało się. Z jednej strony właśnie nadzieja umiera ostatnia, trzymajmy się nadziei, pielęgnujmy nadzieję, ktoś jest przy nadziei, a z drugiej strony nadzieja matką głupich. I mam takie poczucie też jako kulturoznawca, jako osoba też przyglądająca się temu, jak to z pokolenia na pokolenie zmieniają się postrzeganie świata, że w tym młodszym pokoleniu właśnie takich osób, które teraz w tej chwili mają około 40 lat, że trochę wygrało to powiedzenie, że nadzieja matką głupich, że to pokolenie, które jest rodzicami obecnych nastolatków, za bardzo nie umiało im w ogóle przekazywać wiedzy na temat nadziei, na tym, że warto mieć nadzieję. Ponieważ bardziej do czego to wszystko doprowadza, to bez sensu, tutaj się nie da w tym kraju żyć, lepiej wyjechać. Mówię, starsi ludzie potrafili mówić, bo mamy też takie przekazy, no kiedyś się ta wojna musi skończyć. Jeszcze nadejdą lepsze czasy. Były takie przekazy, natomiast jest taka, mam wrażenie, troszkę luka, w którym więcej tych przekazów było takich, w których nie było w ogóle żadnej nadziei, tylko bardziej do czego to wszystko doprowadza. Przecież to jest bez sensu, zrujnują nas. Tak? więcej tego typu, czy właśnie też takiego bardzo mocnego oceniania, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, w ogóle się nie da żyć, nie ma perspektyw. Tak? No, większość czterdziestolatków, gdzieś tam nawet wchodząc w swoją młodość, nie wiem, w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, właśnie słyszało takie zdanie, no nie ma perspektyw. Tak? No, co to znaczy słowo określenie nie ma perspektyw? To znaczy nie ma nadziei. I teraz to młodsze pokolenie za bardzo nie wie, jak się tego chwycić, że wydaje się w ogóle słowo nadzieja takim słowem trochę prehistorycznym, tak? Bo, y, y, to, bo nawet w słowniku młodych ludzi rzadziej się pojawia sformułowanie pod tytułem mam nadzieję, że zdam ten egzamin. No, za bardzo nie słyszę tego, żeby ktoś tak na przykład powiedział. Tylko używa się albo właśnie tego, o Boże, żebym w ogóle zdała, albo boję się, albo co za egzamin. Zamiast właśnie takiego, mam nadzieję, bardziej, że my swoim dzieciom bardzo rzadko mówimy, że mam nadzieję, że będzie dobrze, albo życzę Ci jak najlepiej, tylko no, to zobaczymy, co w ogóle z tego wyniknie, jak ty się w ogóle nie uczyłeś. Może Można powiedzieć, młodzi ludzie są pozbawieni w swoim słowniku słowa nadzieja. I tylko my moglibyśmy sobie też zrobić rachunek sumienia, na ile się do tego przyczyniliśmy. Jak pomóc jednak odzyskać nadzieję? Spróbujmy najpierw przywrócić do naszego słownika słowo nadzieja, czy mam nadzieję. Spróbujmy się zastanowić, ile razy naszym bliskim powiedzieliśmy zdanie zaczynające się od Mam nadzieję, kochanie, że... Mam nadzieję, kochana córeczko, że... Mam nadzieję, synu, że. I zobaczyć, jak my dokończymy to zdanie, jak ono wybrzmi. Albo kiedy pytamy, na co masz nadzieję, za czym tęsknisz. Dla mnie w ogóle nadzieja bardzo blisko związana jest z tęsknotą. Tu nawet moglibyśmy przywołać wiersze naszych poetów emigracyjnych z XIX wieku i słynne już dzisiaj też pięknie wyśpiewane przez Sanach wiersz Juliusza Słowackiego, gdzie mamy tęskno mi panie. Do czego jest mu tęsk? Tęskno jest mu do ojczyzny, do wolnej ojczyzny, ale on ma ciągle nadzieję, że ta ojczyzna stanie się wolna. Tak? Czyli tęsknię za czymś, to znaczy też mam nadzieję, że to się zadzieje. Jeśli my powiemy do swojego męża, że tęsknimy za nim, to znaczy, że mamy nadzieję, że go zobaczymy. Że kiedy powiemy do naszego dziecka, wiesz, tak mi tęskno za takim czasem, kiedy moglibyśmy siąść i spokojnie porozmawiać. To znaczy liczę na to, że taki czas się w końcu pojawi. Więc zastanówmy się, czy moglibyśmy naszym bliskim więcej mówić o tym, za czym tęsknimy, a to też wyrazi naszą nadzieję, że to, za czym tęsknimy, się również w końcu ziści. Ten czas ma promieniować na te dni, które przed nami. W jaki sposób wiara może pomóc odzyskać nadzieję? Przychodzi mi na myśl wiersz, wyśpiewany też pięknie przez Edytę Gepert pod tytułem Zamiast, gdzie w modlitwie napisanej przez Magdalenę Czapińską pojawia się taki wers Panie, Ty wiesz, co robisz. Ty wiesz, co robisz, Boże. I to ta nadzieja, że wiemy, że to wszystko, co się dzieje, ma jakikolwiek sens. Wiara w to, że nad tym wszystkim, co się dzieje, ktoś czuwa. I zaufanie, że to wszystko, te wydarzenia, te nawet najtrudniejsze, do czegoś nas prowadzą, może nam pomóc pielęgnować tę nadzieję. Tu mam ochotę przywołać Karolinę Landskorońską, która, jako historyk sztuki, trafiła do obozu Ravensbrück i tam wykładała historię sztuki współwięźniarką. Między innymi opowiadając na przykład o katakumbach i o tych obrazach, które są w katakumbach. Wiemy doskonale, że katakumby to był czas, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane. I osoby będące wtedy tam zapewne się zastanawiały, czy w ogóle kiedykolwiek Kościół będzie na wolności. I teraz tak, kiedy my w Ravensbrück słyszymy opowieść o katakumbach, kiedy wiemy, że Później w średniowieczu, tak, mogliśmy, do dzisiaj podziwiamy pięknie wybudowane świątynie i to, że religia chrześcijańska stała się religią wielu państw, narodową, legalną, tak, już nikt nikogo nie wysyłał na areny, na pożarcie lwom, że również ta trudna sytuacja obozowa kiedyś też się może skończyć. I tak samo my, co to znaczy pielęgnować nadzieję, co to znaczy odwoływać się również do naszej wiary, patrzeć na całą historię ludzkości w całości i zobaczyć z ilu trudnych wydarzeń Pan Bóg nas wyprowadził, pokazał zupełnie inną przestrzeń. Kilka tygodni temu prowadziłam warsztaty dla kobiet, w których też rozmawiałyśmy sporo właśnie o tym przechogarniających nas czasami narzekaniu. I jak ważne jest to, żeby nawet kiedy jesteśmy na sali szpitalnej, leżymy łóżko w łóżko, możemy bardzo łatwo zacząć narzekać i na swoje zdrowie i na nie wiem, okropną opiekę lekarską, a możemy spróbować się jednak odezwać, że okej, okay, może jedzenie w szpitalu jest fatalne, ale są bardzo sympatyczne pielęgniarki. I na końcu naszych warsztatów pani dzieliły się swoimi różnymi świadectwami, opowieściami ze swojego życia. I jedna z pań przywołała takie wydarzenie. W stanie wojennym w 82 roku rodziła swoje kolejne dziecko. W sali szpitalnej leżało dziewięć pań z noworodkami i bardzo pojawiła się szybko rozmowa, że po co my w ogóle dzieci rodzimy, czołgi na ulicach, stan wojenny. Przecież to wszystko nie ma sensu. I ta pani mówi, że jedna z pań się odezwała i powiedziała, ale drogie panie, my tak naprawdę robimy najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić. Właśnie dobrze, że rodzi się nowe pokolenie, bo to nowe pokolenie może będzie już żyło zupełnie w innej Polsce. I ona, jak sobie przypomniała, jej dziecko, ten rocznik 82, ta osoba, która teraz jest kimś wykształconym, który świetnie pracuje, ma fajną rodzinę, i żyje w kraju, w którym wtedy w 82 roku nawet do głowy by tym osobom, tym kobietom nie przyszło, że tak możemy funkcjonować. I ja sobie pomyśla, rzeczywiście, jak ważne jest to, żeby właśnie ta nasza wiara i ta nadzieja była głośno dzielona, głośno gdzieś wypowiadana, żebyśmy to umieli pielęgnować. Noc wstania trwa. To to wydarzenie, które zmienia, które ma szansę w nas zasiać ziarno nadziei, o której dziś dużo mówiliśmy, ale także jest zaproszeniem, by z tej nadziei, z tej siły, z tego światła, także dziś przywoływanego, zaczerpnąć. Bardzo dziękuję za te wszystkie opowieści, które dziś udało nam się Państwu zostawić. Dziękuję w imieniu wydawcy programu Sylwii Słukowskiej i w imieniu realizatora Tomasza Cieślaka. Do usłyszenia i pięknego świętowania Zmartwychwstania Przemysław Goławski.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 Autopromocja. دنكا